Że ciebie zamknięty w sobie i taki byłeś ciężki do kontaktu to w nowym życiu rozumiesz o co chodzi? Ty możesz być otwarty jak drzwi podnieście bramy wieszli wasze podnieście się bramy jakie prastare to to stare podnosi się teraz, było zamknięte kiedyś taki nie byłem spontaniczny taki byłem zdy, taki zdystansowany taki taki zdystansowany święty Paweł mówi tak Posłuchajcie, to jest ważne. Kiedy jesteśmy z Panem, tak, popadamy w to w zachwycenie. Wśród was jesteśmy rozumni, rozumni, tak? O to chodzi. W relacjach między sobą my nie musimy wylewać się przez cały czas. Rozumiesz? Ty nie musisz tego robić. To nie jest potrzebne Tu możesz sobie tym sterować Ale jeżeli chodzi o miłość do Boga O wyrażenie miłości O zbudowanie życia modlitewnego, To chcę Ci coś powiedzieć Musisz rozwinąć się Rozwinąć się jak wstęga Rozwinąć się jak sztandar Rozumiesz? Nie ma znaczenia czy jesteś mężczyzną czy kobietą Młodym czy starym, wychowanym w takiej kulturze Czy w innej kulturze To jest prosechomaj Skierowany na Rozumiesz? Bo nie ma czegoś takiego, bo oni są młodzi, to oni mają taki gatunek muzyki. Ja mam 43 lata i mam wszystkie gatunki muzyki. I każdą, każdą formę ekspresji. Ja, ja mogę wielbić Boga w rytmach, wiesz, chryzantemy złociste. Jestem w stanie piosenkę zaraz złożyć. Jezus Chrystus jest Panem, On jest mym Zbawicielem Siadam do fortepianu. Będę go wielbił dziś. Można, można. Fok uświęcony. Okay? Mnie nie kręci fok Mietek. Ani te rzeczy Ale mogę Ale mogę to wiesz? Jezus Chrystus Panem jest On jest the best. Mogę. Mam 43 lata Ale jestem w stanie rapować Aż do samej śmierci Mogę to zrobić Czemu mogę Wiesz czemu Bo narodziłem się na nowo I to mój duch zawiera w sobie cały potencjał nieba i teraz moja dusza może chodzić wedle tego potencjału tylko trzeba ją kochani wiecie co troszeczkę przymusić do modlitwy trzeba naszą duszę i ciało przymusić naszego ducha nie trzeba przymuszać do modlitwy bo w nim jest życie modlitewne z niego płynie życie modlitewne ale naszą duszę i ciało trzeba przymusić trzeba, trzeba się przełamać Trzeba zrobić jakiś ruch do przodu Trzeba zrobić jakiś ruch Jakiś ruch Nie mówić jestem wychowany w tym, jestem wychowany w tym Nieważne w czym jesteś wychowany Nieważne jakie schematy miałeś Nie powielaj schematów Bóg nie jest schematyczny Bóg jest miłością Miłość nie jest schematyczna Rozumiecie? Miłość nie jest schematyczna Drogie Panie, ja nie wiem Nie znam Waszych usposobień, usposobień Jakichś takich upodobań różnych Ale nie wiem czy byście chciały na rocznicę ślubu Dostawać takie rzeczy jak miksery Kubełki jakieś, mopy Nie wiem, może tak byście chciały Ja moja żona by nie chciała jakkolwiek jakkolwiek coś ci brakuje nawet w życiu i masz potrzebę, rozumiesz nie wyobrażam sobie, żebyś się ucieszyła Mości ci przynosi, kochani mam dla ciebie prezent mamy 24. rocznicę ślubu i mamy właśnie teraz doprowadzić do porządku nasze drzwi, hebel kupiłem będziemy chce heblować rozumiesz, Świr. ona powie, Świr. to nie jest miłość to nie jest miłość, to jest stolarstwo stolarstwo rozumiesz, o co tutaj chodzi Sto, nie, to Jezus, Jezus ostatnie 3,5 roku już nie robił w stolarce. On wyszedł ze stolarki i wziął się za inne rzeczy. Nie za co się wziął Jezus, za prezentowanie mocy Ojca. Skończył ze stolarstwem. Miłość nie ma granic. Miłość nie jest schematyczna. Miłość nie jest odtąd-dotąd, a modlitwa jest wyrazem tej miłości. Ja wyrażam ją Ja wyrażam tą miłość Ja ją wyrażam teraz W czym? W życiu modlitewnym W życiu modlitewnym wyrażam moje zaufanie Wyrażam moją pewność Wyrażam moją ekspresję Która jest w moim odrodzonym duchu Tam jest wulkan W Twoim duchu jest wulkan To Twoja dusza jest taka Albo taka Rozumiesz? Zależy jak on tam miał Nieważne, no Albo taka, albo taka, albo taka na pół, wiesz ale w Twoim duchu jest wulkan Bo Bóg jest ogniem Ogień jest w Twoim duchu Mnie nikt nie powie, że się narodził z Bożego Ducha No ognia nie ma wewnątrz Ja mówię, nie masz ognia? Nie mam! Ja my musisz się narodzić na nowo Bo Bóg jest ogniem Ogniem, ogniem, ogniem Ale nasze dusze są zawodowcami w tym Żeby tłamsić ogień Zamknąć go w czymś Taki jestem, tak się nauczyłem W takiej kulturze mnie wychowali Olej to w czym cię wychowali Rozwal to, wyjdź stamtąd Rozumiesz? Wyjdź stamtąd Jakikolwiek nurt chrześcijański Jeżeli on Nie uwalnia ciebie To jest niepełny Pamiętaj, niepełny, niepełny Niepełny jest Nie to, że zły Nie, ja nie mówię zły, ale niepełny Niepełny Musisz być elastyczny w miłości Miłość jest szeroka W wierze nigdy nie chodź na kompromis Ja uczyłem o tym A w miłości zawsze idziesz na kompromis Miłość zawsze idzie na kompromisy Miłość nie mówi w tym mnie wychowali Proszę Ciebie, tylko zawija kiece i tańczy dla Pana Tak się żyje Bo tak jest w niebie Tak jest w niebie Tak jest w niebie Tak jest w niebie Główną częścią modlitwy jest uwielbienie przyjaciele uwielbienie, to jest ponad połowa naszego życia modlitewnego ponad połowa, krótko powiedziawszy ty ponad połowę swojego życia powinieneś trwać w uwielbieniu, w takim czy w innym stanie, ustawicznie, śpiewać dla Pana, pisać coś dla Pana ja jestem prostym człowiekiem, ja mogę wierszy pisać, każdy może wierszy pisać, nie ma takich ludzi, co wierszy nie mogą pisać jesteśmy powołani do pisania wierszy Jesteśmy powołani, aby melodię Układać jakieś To i powie, ja nie mam słuchu, bzdura Masz uszy? Mam To masz słuch Nie musisz być muzykiem Bo talent to jest coś zupełnie innego Talent to talent Talent się ma, potem się go jeszcze Wypracowuje i powstaje po prostu Piękny kryształ jakiś Boży, tak? Ale słuch ma każdy Każdy kot mój ma ten Słuch Kot śpiewa i śpiewa szlak mnie trafia czasem jak on śpiewa, ale śpiewa i w ogóle jest bez zażenowania śpiewa Aaaa! czemu? wstydu nie ma wstyd został przybity do krzyża Golgoty dwa tysiące lat temu wstydzić się to grzech grzech, grzech grzech się wstydzić to grzech mieć kompleksy to grzech dlaczego? bo Bóg Cię kocha na surowo bo Bóg Cię widzi w każdej sytuacji w życiu w najbardziej sytuacji takiej dwuznacznej, naj, najbardziej sytuacji intymnej, On Cię widzi, zna i co Ci powiem? co Ci powiem, akceptuje Cię w stu procentach On nie mówi do Ciebie, Ty musisz być taki, żebyś mi się podobał on mówi, ja Cię kocham w tym stanie Rozwiń się w tym stanie O Panie Się rozwinę, to się nie pozbiera. I bardzo dobrze Bóg mówi I bardzo dobrze Modlitwa To jest większa część modlitwy To jest uwielbienie My musimy uczyć się, uwielbiać Boga I tak jak będziesz uwielbiał Boga U siebie w komorze, u siebie w domu U siebie w swoim intymnym czasie Tak będziesz Go uwielbiał w kościele nie ma takiej opcji, że jeżeli nie jesteś szalonym chwalcą u siebie, to będziesz szalonym chwalcą w kościele. Takiego czegoś nie ma, rozumiesz? Nie ma czegoś takiego, że przekraczasz próg kościoła i raptem, proszę ciebie, jesteś, proszę ciebie, niebiańskim dysk czockejem. Takiego czegoś nie ma. Musisz mieć, być w komorze dysk -jokejem. Musisz w komorze być. Komora. Komora, rozumiecie? Modlitwa się zaczyna w komorze, a dopiero potem wychodzi na zewnątrz. Modlitwa jest w komorze. Jest napisane, wejdź do komory swojej i zamknij to drzwi za sobą. Komora. Ta komora opisana w Biblii to było coś takiego, co nawet okien nie miało. To było coś bardzo prywatnego. Komora. Stamtąd się zaczyna. I tam zaczyna się rozwój twojego życia modlitewnego. Rozwój komora w Twoim życiu być musi i nie ma czegoś takiego, że Ty masz za mało czasu na modlitwę i że Ty nie masz komory bo ja mam komorę, dzień dobry Panie Jezu rano, do widzenia Panie Jezu, wieczorem to nie jest komora to jest żenada to jest żenada to jest żenada ktoś mówi, to co ja się muszę modlić, ja mówię, Ty nic nie musisz nic nie musisz w ogóle Ty nic nie. Ma. Bóg mnie będzie kochał, tak zawsze Cię będzie Bóg kochał, będziesz robił czy nie robił to i tak Cię kocha, bo On Cię kocha za nic tu nie chodzi o to ludzie, tu nie chodzi o to, czym nas kocha za nim tu chodzi o to co my robimy z tą miłością przestańmy się poruszać w perspektywach prawa w ogóle w jakichś parametrach prawa ja muszę czy ja nie muszę, w ogóle zapomnijmy o tematach muszę, bo nic nie musisz myślę, że jak byś w saladerze człowieku i nic w życiu nie robisz no. taka jest prawda, bo to jest łaska łaska, niezasłużona przychylność Boga dla człowieka tak? Niezasłużona przychylność Ale to ja się pytam Teraz nie, nie mówimy o prawie My mówimy o miłości Tak? My nie mówimy czy ty musisz się modlić Czy ty musisz mieć komorę Ile ty się masz modlić? Rozumiesz? Ludzie jak przychodzą ile tam się modlisz? Panie kiedyś do Andrew Łomak pisał, przed do mnie taki jeden mówi ile się modlisz? A Womack mówi Ale ja nie wiem, nie mierzę tego Ile się modlę na no ile, ile? Godzinę? Mówi dziennie? Półtorej? A on ma mówi, cały czas się modlę Nie to nic niemożliwe Ja się tam modlę tyle, tyle To ty się, ta, jak to się cały czas modlę? A on ma mówi, no tak jest napisane w słowie Że, że się modlitwa ma być cały czas ja się cały czas modlę on tam. Religijny człowiek przyszedł, pogadaj z nim Ile ty się modlisz? To nie ma ile ty się modlisz Moje pytanie jest takie że Twoje życie jest komorą Ja nawet nie zapytam czy ty masz komorę Tylko czy komora ma ciebie czy jest jakaś komora, w której Ty się znajdujesz w życiu? Rozumiecie? Komora to jest planowana modlitwa. Wiecie o co chodzi? Planowana modlitwa. Planowana. Niespontaniczna. Jak się dobrze poczuję, to się będę modlił. Taki mam impuls od Pana. Módl się. Ja mam mało takich impulsów. Módl się. Mało mam. Wiecie co najczęściej uważamy za impuls od Pana? Emocje. Człowieka, które są raz w dobrym stanie Raz w gorszym stanie okay? Często mamy, wiecie, co na myśli Poczucie winy, które przychodzi do człowieka Mówimy, Pan mnie dotknął Ja mówię, wiesz co, chyba nie A wiecie, czemu nie? Coś Wam powiem Jeżeli Bóg dotyka do, w sprawach modlitewnych To jest to jedynie sprawa wstajemnictwa. Powiem Ci taką rzecz jeżeli Bóg Ciebie pobudza z zewnątrz abyś się modlił to dotyczy to jedynie wstawiennictwa a wiesz dlaczego? dlatego że On do miłości posłuchaj, nie pobudza a wiesz dlaczego nie pobudza do miłości? ponieważ On chce tej miłości z Twojej inicjatywy taki jest układ nowego przymierza On Ci nie wspomni o tym, On nie powie Wielbij mnie! Hitler tak mówił Stalin, Beria Inne jakieś takie element Patologiczno wywrotowy Ale nie Bóg Bóg nie mówi wielbi mnie Bóg nic nie mówi Bóg nic nie mówi To jest Duch Święty Duch Święty Który jak ślimak schowa swoje rogi Jak go dotkniesz nie za, e, w nieodpowiedni sposób Taka jest prawda o Bogu on jak pobudza to do wstawiennictwa, kładzie ciężar. Często odczuwałeś ciężar wstawiennictwa. Ciężar. I ty się modliłeś wtedy o kogoś. Mówisz, Pan mi położył to na serce. Tak, wtedy Pan kładzie cię na serce, ale uwielbienia Pan nie kładzie na serce. A wiesz, czemu Pan nie kładzie uwielbienia na serce? Bo On chce tej miłości. Ona jest w Tobie. On już w ogóle ją w Ciebie włożył. Mówi, zacznij mnie wielbić. Zacznij planować to. Uwielbiaj mnie. Uwielbiaj mnie, wywyższaj mnie Chwal mnie, śpiewaj dla mnie Wejdź do komory swojej Zamknij drzwi za sobą I módl się do mnie, bo ja jestem Bóg w ukryciu Gdzie Bóg? W ukryciu I widzę gdzie? W ukryciu Wiecie, że Bóg jest trochę ślepy na społeczne spotkania? On widzi wszystko On wszystko widzi, ale On jest w pewnym sensie troszkę ślepy Bo On komorę widzi On widzi tam twoje serce On widzi tam to Tak? Co się dzieje prawdziwego? On tam to widzi. Po prostu. I teraz moje pytanie do ciebie jest takie. Czy ty planujesz komorę swoją? Jak wygląda twoja komora? Czy to jest coś takiego po prostu od przypadku do przypadku? Ja ci powiem, jak w małżeństwie jest sektor od przypadku do przypadku, to się skończy rozwodem. Albo tak zwaną świętą separacją. To jest najlepsze w kościele. Święta Separty, jak tam bracia i siostry, dobrze, hallelujah. Jak żona, hallelujah, brat, hallelujah. Patrzeć na siebie nie mogą. Wiesz, że 20 lat, hallelujah. Ktoś taka jedna kobieta przyszła, taka po, po, poważna niewiasta. W takim kościele byliśmy, gdzieś ta niewiasta przyszła do Agaty. Ona była tam, nie wiem ile lat w Bogu. I ona przyszła do Agaty i mówi, bo tam, słuchaj, mam kłopoty w małżeństwie, byś mogła, byś mogła, Agata mówi, a można nawrócony? No nawrócony, ale mówi, nie możemy się porozumieć, nie możemy jakoś tego, Agata mówi, no ale to, gdyż ja nie wiem, no, co ci powiedzieć, no, mówi, nie wiem, no, my stringi sobie pochodź po domu jakoś, no tak, no, coś rób ze sobą, wiesz, nie? Co? Jeszcze mi nic nie powiedział, co byś chciała, żebym ci powiedziała? Módl patrz w Biblię tam są bardzo dokładne wytyczne różnych rzeczy trzeba tylko zacząć to stosować nie ma od przypadku do przypadku komory, nie ma aktów miłosnych od przypadku do przypadku, akty miłosne są planowane, akty miłosne są, wy... są upragnione do aktów miłosnych się biegnie o nich się myśli o nich się myśli Myśli się o nich Rozumiesz? Ja myślę o swojej komorze Ona jest częścią mojego życia Główną częścią mojego życia Jakby pod komorę planuję życie moje Rozumiesz? Relacja z Bogiem jest na pierwszym miejscu Życia chrześcijanina Na pierwszym miejscu I nie na zasadzie Pan mnie pobudzi Nie W miłości to się pobudza Pana Rozumiesz o co tu chodzi? Jak ty masz odpowiedzieć na Bożą miłość, która została tobie dana? Jak masz odpowiedzieć? Jedynie miłością. Rozumiesz? Jedynie miłością. Jedynie skierowaniem na. Hallelujah! Bóg. Szepana kamienują, a on patrzy, widzi Boga i jest skierowany na to, co to chodzi. Po prostu. Mówi. O, mówi, już jest dobrze. Kamień jeden. O, już jest nieźle. Jest. <głosy> już miał niebo, otwarte niebo miał. Był skierowany na, miał stan modlitewny. Jakie warunki miał to komory? Wiecie, jak się kamienowało? Wykopywało się tu, wsadzało się faceta dotąd. Zakopywało się i go się tłukło kamieniami. Taki klub mieli. Rozumiesz? Taką komorę miał, po, posłuchaj mnie teraz. Jest zakopany dotąd. płuką go kamieniami, rozumiesz? A on jest skierowany na